Cześć wszystkim, jestem alkoholikiem. Mam na imię Artur. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z wami być i, i podzielić się swoją historią, swoim, swoim kawałkiem życia, bo, bo moje życie zmieniło się bardzo mocno od, póki, od wtedy, kiedy to jest, znalazłem pomoc wspólnoty a Dzisiaj zostałem poproszony o podzielenie się swoją refleksją, swoim doświadczeniem na temat kroku 12, a, a ten krok jest, kurczę, jest esencją całego programu, nie? Jest, jest kropką nad i postawioną y, po zrobieniu tych y, pierwszych 11 i, i nigdy był go nie mógł stosować, gdybym właśnie nie, nie, nie przerobił całego tego programu, nie, i, i to jest świetne, to jest yy, po prostu, to jest, jak powiedziałem, esencja tego wszystkiego, nie, bo, bo, kurczę, jak trafiłem do AA, to, to bardzo ciężko mi było zrozumieć te niektóre sformułowania, które w AA usłyszałem na tych pierwszych meetingach, że, że dając otrzymujesz, że że, że wiara bez uczynków jest martwa, że, że, że kurczę, nie warto kopać się z koniem, że trzeba się poddać, żeby wygrać. I, i takie, całe, cała, cała masa tych rzeczy, które były bardzo ciężko yy, w ogóle do pojęcia, nie, wręcz absurdalne na początku, bo, bo, bo jeszcze może powiem krótko o sobie, ja nie piję trochę, trochę ponad trzy lata, yy, przeszedłem program ze sponsorem, bo, bo inaczej w moim, w moim odczuciu się nie da. Jestem bardzo wdzięczny za to, że, że po pierwsze, że żyję, że udało mi się utrzymać moją rodzinę, że dane mi jest być z moją rodziną, że, że dzisiaj tutaj mogę do Was mówić, że mogę przy, y, przekazywać ten program i że i że, że przede wszystkim, że żyję nie? bo to, to nie było powiedziane ja, ja trzy lata temu byłem wrakiem człowieka nie, nie, nie, miałem, nie miałem pojęcia o, o życiu byłem 42-letnim facetem, który który miał ciało zniszczone dorosłego faceta a, a w mózgu po prostu jak, jak ten 15-latek gdzieś tam, czy 14-latek bo wydaje mi się, że że ten rozwój duchowy, rozwój taki, kurczę, mentalny skończył mi się, jak, jak zacząłem pić, nie? Ja, ja nie miałem pojęcia, przychodząc do AA, o swoich wadach charakteru, o w ogóle o wadach charakteru, o, o, o duchowości, o, o tym wszystkim, co, jest, co, co ten program nam daje, nie? To ja bym powiedział, że to ja byłem Bogiem w tamtym okresie i... I, i, I ta moja głowa, to, to moje szaleństwo doprowadziło mnie tam, gdzie się znalazłem, przed, przed wejściem do wspólnoty, nie. I, I ja Wam powiem: Ja przyszedłem do wspólnoty, aż więcej się nie napiłem, nie, do, do, do dnia dzisiejszego. I, i dzisiaj y, y, wieczorem podziękuję mojej sile wyższej za to, że, że jest mi to dane. I, i, i poproszę. O, o spokojną noc, nie? Ja codziennie rano proszę, proszę moją siłę wyższą też o to, żebym był y, użyteczny dla drugiego człowieka, nie? Już, y, już nie chodzi mi y, o, o pomoc dla drugiego alkoholika, tylko ogólnie dla drugiego człowieka, bo tak jak ten krok 12 mówi, y, żebyśmy stosowali go we wszystkich naszych poczynaniach, nie? Może przejdę do tego kroku dwunastego, który dzieli się gdzieś tam na, na trzy części, nie, bo do, przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków to jest też y, to, o czym mówiłem. Nie? Po tych jedenastu krokach dopiero jesteśmy gotowi na ten dwunasty krok. Tak jak na każdy jesteśmy gotowi po, po zrobieniu poprzedniego, nie, nie prędzej, nie, nie później. I, i ja... Jak pamiętam, jak, jak przerabiałem ten, ten krok z moim, z moim sponsorem, to tak, tak naprawdę nie miałem za dużo pojęcia o nim, bo w tamtym czasie może byłem, może byłem gotowy, może byłem cierpliwy, może byłem y, gdzieś, y, miałem tą akceptację, gdy znajdowałem się na meetingu, ale jeszcze w tym życiu codziennym to bardzo ciężko mi gdzieś było w ogóle to... to, to, to y, to stosować, nie? Dzisiaj też nie powiem, że zawsze jestem idealny, bo nie jestem, jestem tylko człowiekiem, do tego alkoholikiem, który cały czas ma świadomość o tym, że, że muszę nad sobą pracować, że mogę popełniać błędy, ale też nie każe się za surowo nad tym, nie? Dzisiaj wiem, że, że to przebudzenie duchowe, kurczę, to, to bycie razem z moją siłą wyższą, które gdzieś dostałem podczas pracy na programie, jest dla mnie wielkim darem, jest wielkim błogosławieństwem, kurczę, nie wiem jeszcze jak to nazwać, ale, ale ja pamiętam, jak poczułem tą moją siłę wyższą, jak poczułem to przebudzenie. To przebudzenie trwało, trwało dosyć długo, gdzieś tam y, y, narastało, narastało, ale, ale ja dzisiaj wiem, że ja idąc sam przez życie nie dałbym sobie rady, nie? Ja bym szybko się potknął, szybko bym się przewrócił, szybko bym znalazł się pewnie tam, gdzie, gdzie byłem, nie? Ja dzisiaj idę z tą siłą, siłą wyższą moją, którą jest Bóg, yy, przez życie, od samego rana do samego wieczora. Ja nigdy już nie jestem sam, nie? Ja, ja przerobiłem te, te 11 kroków, te 12 kroków przerobiłem w około pół roku i mój sponsor, to bardzo uduchowiony człowiek, bardzo, bardzo mądry, bardzo dużo mi przekazał na temat... Całych tych kroków. Ja pamiętam, jak on na początku naszej drogi mi powiedział: Artur, ja nie piję 20 lat i, i próbowałem psychologii, psychiatrii, książek, rozwoju osobistego, wszystkiego i mówi: Mogę ci zaoszczędzić 15 lat yy, mojego trzeźwienia tym, że, że ja znalazłem dopiero oparcie w tej duchowości. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że że ta duchowość, którą dostanę, to przebudzenie duchowe nie ma nic wspólnego z religią. Jeszcze wtedy gdzieś się, gdzie się bardzo, yy, kurczę, motałem, nie umiałem rozdzielić duchowości, religii, kościoła, to wszystko gdzieś w mojej głowie się, się, się, się motało. Dzisiaj wiem, że duchowość jest całkiem czymś innym niż religia, że duchowość jest czymś, czymś więcej. To, to, to jest właśnie ten mój sposób życia, to, to podejście do drugiego człowieka, nie? Ja dzisiaj, ja dzisiaj kocham ludzi, nie? Ja tych ludzi przed, przed wejściem pro, pro, na program, przed wejściem do wspólnoty, ja nienawidziłem ludzi. Dla mnie każdy był oponentem, każdy był wrogiem, każdy chciał mnie oszukać, okraść i, i, i, i nie wiadomo co, nie? Ja, ja prowadziłem mój, mój mały biznes, jestem hydraulikiem, to, to, to każdego klienta widziałem jako potencjalnego yy, Kurczę, byle, go, byle go dobrze skasować i, i zapomnieć. Nie? Ja dzisiaj z większością ludzi mam bardzo przyjacielskie stosunki i, i to też właśnie dzięki tej duchowości, dzięki tym krokom, dzięki temu przebudzeniu duchowemu. Nie? Ja się widzę w człowieku przyjaciela um, osobę potrzebującą, osobę, którą, od której mogę się nauczyć i, i partnera. I, I to nie tylko tak jak mówiłem z moimi klientami, to tak samo się zmieniło w moim życiu domowym takim. To, to ta, Ja po 20 latach małżeństwa użył, uczyłem się żyć w małżeństwie od nowa. Nie? Ja stałem się bardziej przyjacielem dla moich dzieci niż, niż, tym, niż tym takim katem. Ja nie, ja nie biłem moich dzieci, ale psychicznie na pewno to dobrze nie wyglądało, nie, ja dzisiaj jestem ich przyjacielem i rozmawiam z nimi na każdy krok, nie? tak samo jak z moim sponsorem, to, to z nim rozmawiałem pierwszy raz na tematy takie męskie, ja z ojcem nigdy na takie tematy nie rozmawiałem, jak, jak udało mi się porozmawiać z, z moim sponsorem, który właśnie cały czas przez pryzmat tej duchowości y, wnosił w moje życie jakieś nowe pojęcia, nie? Ta szczerość, ta, to zaufanie, które mogłem go obdarzyć, to było dla mnie co, coś nowego, kompletnie, kompletnie yy, inne, kompletnie nowe i, i fascynujące, nie? Ja zakochałem się we wspólnocie, zakochałem się w programie, zakochałem się, się w duchowości, w drugim człowieku i, i tak idę przez to życie, jest dużo łatwiej, nie? W tej drugiej części tego kroku 12 jest mowa, że, że staramy się nieść to posłanie innym alkoholikom, nie? I kurczę, też rozmawiam z dużo, z alkoholikami na mityngach i, i nie tylko, mhm. że nie jest to posłanie na, tak naprawdę, to, to nie tylko są speakerki, to nie tylko jest sponsorowanie, ale to jest codzienne życie, nie? Ja pamiętam, jak, jak chodziłem zapity, nie mogłem trafić do domu, pukałem po sąsiadach i, i, i w ogóle, a dzisiaj ja idę z podniesioną głową przez ulicę, nie? Ja idę uśmiechnięty, mówię dzień dobry, mówię do widzenia i, i nie, nie uciekam wzrokiem, nie? I to jest też niesienie posłania, nie? Bo drugi człowiek widzi, że że z tym człowiekiem coś się stało, nie? Już nieraz ludzie mnie się pytali, co zrobiłem ze swoim życiem, i, i to też jest zniesienie posłania, nie? Że, że można, że nigdy nie jest za późno i, i, że, i że warto, nie? Ja dzisiaj jestem sponsorem dla, dla mojego sponsorowanego z, z kilkoma chłopakami, niedanymi było gdzieś tam dojść do, do końca programu, ale. Ale to jest wspaniałe, to, to niesienie posłania i, i tutaj najbardziej y, do mnie dochodzi, że, że dając otrzymujesz, nie? To jest, to jest korzyść obupólna I, i tak jak ja zawsze tłumaczę moim, moim sponsorowanym, y, że to musi działać w dwie strony, bo jeżeli będzie działać w jedną, to to nam nie wyjdzie, ale jeżeli on będzie brał ode mnie, a ja od niego i nawzajem będziemy korzystać, to owoce tej pracy przyjdą prędzej czy później, ale będą wspaniałe, nie? Życie, życie nie jest różowe, życie nie jest usłane kwiatami, ale, ale na pewno mi jest łatwiej y, iść we wspólnocie, gdzie, gdzie od swoich problemów mogę oderwać się, pracując znowu przybyłem, dzieląc się swoim doświadczeniem i, i, i przekazując swoją wiedzę y, dalej, nie? Bo bo ja zawsze też tłumaczę to moim podopiecznym, że to, że to ja tu wszystko, co im przekazuję, ja tylko to dostałem od wspólnoty, od mojego sponsora, od drugiego alkoholika. Nie? Ja nie miałem o tym zielonego pojęcia przedtem i, i to wszystko, czym się dzielę dzisiaj, to jest to, co ja otrzymałem. Nie? Ja nic innego nie mogę ofiarować, niż to, co właśnie ja dostałem yy, w trakcie robienia mojego programów w trakcie bycia we Wspólnocie, nie? A tak naprawdę ta trzecia część. Stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach to jest najtrudniejsza rzecz, rzecz w tym wszystkim, bo, bo życie, życie na mitingu. Ja pamiętam jak na, na początku mojej drogi prosiłem to moją siłę wyższą, że Boże, pomóż mi pomóż mi być, kurcze w domu tak tolerancyjny, tak, tak yy, otwarty dla mojej żony, jak ja potrafię być dla drugiego alkoholika, nie? Mi gdzieś tam ten kontakt z moją żoną, to, to, ta nauka nas obydwojga nowego życia nie, nie za bardzo wychodziła. Ja pamiętam po pół roku rzeźbienia też chciałem odejść z domu, bo, bo wtedy dostawałem taką świadomość, jak bardzo ich krzywdziłem, jak, jak byłem złym ojcem, mężem i w ogóle gdzieś takie stany depresyjne, Wtedy też poprosiłem w ogóle długiego o pomoc, o przeprowadzenie przez ten program, ale dzisiaj, dzisiaj wiem, że, że ja mam się starać, że, że ja mam dążyć do tego, a, a nie być ideałem, nie? I, i też nie jestem y, dla siebie aż tak bardzo tak bardzo y, surowy, jak, jak na początku właśnie tej, tej drogi, gdzie obwiniałem się za każde niepowodzenie, za każde złe słowo, gdzieś analizowałem mocno. Dzisiaj wiem, że, że tak naprawdę stosować te zasady muszę, ale, ale idealny nie będę. Jestem tylko człowiekiem, a, a mogę się starać jak najlepiej wykonywać te, te, te wszystkie zasady i, i stosować je w życiu. Chciałem powiedzieć o tej duchowości jeszcze, bo to jest chyba takie największe, naj, największe oświecenie w moim życiu, nie? Pamiętam, przechodząc właśnie do tej wspólnoty, to ja byłem Bogiem, to ja wiedziałem wszystko najlepiej, to ja, to ja... I, to ja mm, oceniałem każdego z góry, ja nie musiałem zamienić słowa, a już wiedziałem, co o kim myślę. Nie? I tak też było na tym pierwszym meetingu, też wszystkich oceniłem. Ten mój sp późniejszy sponsor wydawał mi się najśmieszniejszy. mówił wszyscy tacy normalni, ale on taki jest jakiś niedorozwinięty albo coś, tak właśnie wtedy myślałem. Nie? Ja mu też to powiedziałem prosto w oczy, bo ja dzisiaj z nim rozmawiam na każdy temat a później został moim sponsorem i, i tak wiele mi dał, tak wiele jemu zawdzięczam, nie? Dał mi przede wszystkim tą duchowość, to ta duchowość to jest właśnie załatanie tej dziury po tym alkoholu w mojej duszy, nie? Ja tam gdzieś idąc przez tą drogę, przez tą drogę duchową dowiedziałem się, że, że kurczę, na te nasze fizyczne gdzieś na moje fizyczne objawy y, choroby alkoholowej mogę dostać jakieś tam witaminy, coś mogą mi pomóc, y, na psychikę też, ale na duszę nie ma tak naprawdę tabletki. Nie? Na du duszy, duszy żaden lekarz y, nie, nie u uleczy I, i ja to znalazłem właśnie we wspólnocie w, u mojego sponsora i, i w programie 12 kroków. Ta duchowość to, to jest tak naprawdę... To jest tak naprawdę lek na całe zło dla mnie dzisiaj. I ja powierzając się rano w modlitwie, ja nie muszę w ciągu dnia analizować danej sprawy. Ja wiem, że jeżeli wydarzyło się coś złego, to to było mi potrzebne. Oczywiście ja, ja muszę planować mój biznes, moje, moje życie, ale ja wiem, że jeżeli pójdę przez to życie właśnie, jako dobry człowiek, jako człowiek uczciwy, człowiek, y, człowiek taki sam jak ta moja siła wyższa, to ja pójdę dobrą drogą i ja nie muszę się zastanawiać, czy coś dobrze zrobiłem, czy źle, bo, bo jestem pewien, że jak poprosiłem moją siłę wyższą o wsparcie, o, o wspólną drogę y, rano, to, to ona mnie poprowadzi. Nie? a wieczorem przyjdzie czas na krok dziesiąty i, i, i tam też duże rzeczy mi się wyjaśni. Nie? Tak jak powiedziałem, jestem tylko człowiekiem, alkoholikiem i, i jeszcze tych, tych wad charakteru tego wszystkiego jest cała masa. Nie? Praca do końca życia. Dwunasty krok trzeba realizować też dzień po dniu. Czy jest słońce, czy pada deszcz, dwunasty krok, iście przez życie w ty, tym programem jest, yy, jest Kurcze, jest świetne, jest, daje tyle, tyle szczęścia, tyle, tyle dobrych emocji, tyle wsparcia, tyle yy, pogody ducha o których też nie miałem pojęcia. Ja pamiętam, jak przyszedłem do wspólnoty i gdzieś to pojęcie pogody ducha, nie wiedziałem w ogóle z czym to się je i, i powiem wam, w niedzielę byłem na, na mityngu i taki jeden chłopak gdzieś chyba y, bardzo początkujący mówi, że on się tak czuje jak po dwóch, trzech piwkach i y, y, y, y, mówi, a w ogóle nie pił, nie? I y, y wtedy gdzieś tam po mitingu mówił Tłumaczyłem, że to jest właśnie ta pogoda ducha, to ta pogoda ducha jest, jest czymś świetnym, czymś pięknym, czymś nieocenionym, nie? I ja też na początku nie miałem określić, co się ze mną dzieje. To po prostu pogoda ducha, nie? Zaczęła, zaczęła gdzieś temu chłopakowi y y y się, się ukazywać, gdzieś zaczął ją czuć. I, i to jest piękne. I, I tak jak mówiłem, że ja ludzi nie nienawidziłem, ja teraz ludzi cie y kocham, ja, ja cieszę się czyimś sukcesem i, i to niekoniecznie jakimś biznesowym, majątkowym, ale nie ma nic lepszego dla mnie jako alkolika widzieć tego m, tego pobitego, tego zbitego przez życie drugiego człowieka, który wstaje z kolan, który idzie tą drogą, który wstaje, który zaczyna sobie radzić z emocjami, z życiem, z drugim człowiekiem i i to jest przepiękne, nie? I, I tak jak ten dwunasty krok mówi, że, że, że ci ludzie, którzy cierpią, y, oczekują gdzieś, potrzebują naszej pomocy, tych, którzy mogą jej dać, bo, bo, bo też się dowiedziałem, że dzielić się można tylko tym, co się samemu dostało, co się samemu przepracowało, nie? Gdzieś tam, bo, bo też na początku to mojego gdzieś wyrywało, gdzieś gdzieś yy, yy, próbowało fruwać i, i, i, i, i robić się większe niż, niż tak naprawdę jest, nie? Bo, bo, bo ta pycha, ten egoizm, że jeszcze długo, długo we mnie będzie siedział, nie? To... To cały czas gdzieś te wady charakteru, ja ich nie pozbyłem się. Ja proszę codziennie o ich pozbycie, ale, ale one jeszcze są, one bardzo łatwo, jeżeli ja tylko sobie pozwolę, gdzieś właśnie nie jest tą drogą 12 kroków, bardzo szybko, bardzo szybko, gdzieś one, one wychodzą mi się i yy, yy, yy pokazują się, i ja też bardzo szybko, dzięki, dzięki mojej sile wyższej, dzięki właśnie tym modlitwom rannej i, i wieczornej i widzę, co się dzieje w moim życiu, czego potrzebuję. Jest, jestem ogromnie wdzięczny tej sile wyższej, że, że daje mi właśnie spojrzeć przez tą modlitwę i medytację gdzieś na samego siebie. Ja kiedyś tak nie widziałem, bo, bo kiedyś cokolwiek zrobiłem, to, to musiało być moje, nie? Na moim i to, i to było najlepsze, a, a nawet jeżeli nie było najlepsze, to i tak nie dałem sobie powiedzieć, że ktoś inny mógł mieć rację, nie? Ja dzisiaj dzięki temu programowi mm. jestem kurczę, czuję się jak oświecony, czuję się jak, że moja głowa jest otwarta y, na drugiego człowieka, na, na, na inne sprawy, na, na, na drugiego, y, na całkowicie inny odbiór świata. Nie? Dzisiaj świat nie jest dla mnie wrogiem, dzisiaj świat jest piękny się, chciałem się podzielić, bo ja moje nie opieram bardzo mocno na wdzięczności, nie? Ja jestem cholernie wdzięczny za to, co mam, za to, co dostałem i, i za to też, co przeżyłem, bo, bo takim moim największym gdzieś, yy, to nie, trudno powiedzieć, zwycięstwem, ale taką nagrodą jest właśnie ta moja rodzina, nie? Którą którą już traciłem, którą sam chciałem opuścić, żeby budować komfort szeźwienia, a, a z którą dzisiaj żyję w świetnych yy, stosunkach, że mam córkę, która ma 23 lata, mam córkę, która ma yy, 11 lat i, i kurczę, jutro moja żona ma urodziny. Jestem cholernie wdzięczny, że będę mógł jej dać kwiatki. Nie? Za 6 listopada mam kolejną rocznicę ślubu i znowu dam jej kwiatki i i kiedyś dawałem te kwiatki po to, żeby się mu znapić, żeby mieć pozwolenie na to, żeby, żeby się ode mnie odwaliła. A ja dzisiaj naprawdę całkiem inaczej traktuję rodzinę. Nie? Ja to dostałem od wspólnoty, ja to dostałem po przepracowaniu tych dwunastu kroków. I kurczę, ten dwunasty krok też, też daje mi siłę. Yy, do życia w nie, to też trzeba powiedzieć, że ja bez tego dwunastego kroku, bez możliwości przekazywania tego programu dalej, bez możliwości dzielenia się swoim doświadczeniem y, z drugim człowiekiem, nie wiem, czy bym był cieźwy. Nie wiem, czy bym miał tyle pogody ducha, której, y, którą, którą mam dzisiaj i, i kurczę, i, i zdarzają mi się gorsze dni, ale. Ale ja wiem, że, że te chmury muszą przyjść i, i one przejdą, nie? I... Kurczę, teraz mi się zrobiło pusto w głowie. Ale ta, ten krok 12 też stosuję, jeszcze, o, jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że, że mam służbę taką, telefoniczną, gdzie mam kontakt z tym, pierwszy kontakt z, z alkoholikiem potrzebującym pomocy i, i to jest też właśnie ten krok dwunasty, to niesienie posłania, to, to jest po prostu yy, coś, czego nie idzie opisać słowami, nie, ten, ten pierwszy kontakt, ta pierwsza rozmowa z alkoholikiem, który nie ma pojęcia, że jest AA, że, że jest pomoc, że jest kurczę pomoc na wyciągnięcie ręki, za którą nie trzeba zapłacić, i ta wdzięczność w głosie tych ludzi jest po prostu czymś pięknym. To, to właśnie dając otrzymujesz cały czas jest bardzo ważny dla mnie. I, i, I uwielbiam ten krok dwunasty. Ten krok dwunasty, który, który też wydawał mi się na początku mojej drogi, co ja będę robił bez tego alkoholu, jak ja będę żył, przecież to życie mi się skończy ja będę siedział przed telewizorem oglądał jakieś smętne, smętne seriale i nic więcej mnie w życiu nie czeka nie? dzisiaj wiecie co ja żyję pełnią życia nie? ja chodzę dużo po górach ja, ja zwiedzam świat ja, ja mam czas na wszystko mam czas na niesienie posłania mam czas na pracę, mam czas dla swoich dzieci mam czas dla żony dla psa Jestem nadal leniwy, ale, ale odkryłem nowe życie, które niesie mi tyle satysfakcji, tyle, tyle radości, że nie miałem o tym zielonego pojęcia, wstępując na drogę 12 kroków, wstępując do wspólnoty. Dzisiaj jestem zadowolonym pacjentem tej wspólnoty, jestem szczęśliwym alkoholikiem, jestem szczęśliwy, że dane mi było trafić do AA, że jest mi dane dzielić się z Wami swoją historią i i że mogę być wśród was, bo, bo tak naprawdę dzięki temu jestem trzeźwy i żyję i, i chyba już czas dobiega końca i jeszcze raz dziękuję i 24 godzin wszystkim życie Dziękuję.